Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. me, motherfucker. Egerbatape er.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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu stevenking.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam o nowej premierowej produkcji Netflix o serialu Stranger Things. Something is coming, something hungry for blood. What is it? The oh. Demogorgon! Oh. We're deep shit. <laughs> Now we have to go. Later. See you tomorrow. Good night, ladies. Kiss your mom night for me. Do you really think it was a coincidence that we found her the same place where Will disappeared? Something is going on here. What the hell? She knows about Will! Is there any way that you could reach him? Yes. <laughs> Nancy! Go, go, go! What if this whole time I've been looking for Will? I dzisiaj trochę zaburzę mój serialowy plan, bo, no bo ustaliłem sobie taką drogę, że o serialach będę wam opowiadał głównie partiami w cyklu Moje Seriale. No i wszystko, co oglądam aktualnie, to nie omawiam tego na bieżąco, tylko omówię to dla Was jakoś tam na początku września, w podsumowaniu lata 2016. Czasami jednak pojawią się tytuły tak doskonałe, no, że nie warto będzie czekać. I dzisiaj mam właśnie taką perełkę. Coś, czym od razu muszę się z Wami podzielić, bo jeśli przypadkiem nie słyszeliście o tym tytule albo słyszeliście, ale stwierdziliście, że zostawicie go sobie na kiedyś, to w tym momencie czas przeorganizować swoje plany. Kiedyś może nie nadejść, a ten serial po prostu trzeba obejrzeć. Na początek jednak może dwa zdania reklamy. Coś w stylu wprowadzenia Jerego do jego cyklu Ostre Piątki w telewizji Cinemax. Czym jest Netflix? No to pewnie wszyscy wiedzą. O tym, że od jakiegoś czasu jest on dostępny m.in. w Polsce, też wiecie. Reakcje internautów pewnie też znacie. Przez lata usprawiedliwiało się ściąganie filmów tym, że nie ma innej alternatywy. Jak wyszedł Netflix, to krzyczy się, że za tak ograniczoną ofertę nie będziemy płacić. Ja się oczywiście zgadzam, że ta oferta jest ograniczona, ale ja póki co płacę. Gdybym miał robić to sam, no to pewnie bym spasował albo ograniczył się tylko do kilku konkretnych miesięcy, w których miałyby miejsce ważne premiery. Ale składając się w cztery osoby na tę teoretycznie najdroższą opcję, to wychodzi około, średnio po około 13 zł na głowę. A, a tyle to kosztuje premierowy film w serwisie VOD. I okej, okay, ja się zgadzam, że polski Netflix nie jest jakąś tam magiczną krainą, w której za 5 zł dostaniemy dostęp do wszystkich filmów i seriali, jakie powstały na całym świecie. Najlepiej od razu z lektorem i dubbingiem i najlepiej przedpremierowo. Ale po pierwsze, za 13 zł dostaję dostęp do kilku premierowych seriali, które oglądam. Nie na zasadzie takiej, jak robią to z innymi serialami, czyli yy, udostępnionej paczki już po skończonym sezonie. A na bieżąco. I, i, I tak, no, wstaję sobie w środę rano i odpalam nowy krzyk, nowy odcinek krzyku, bez konieczności ściągania go, bez konieczności czekania, aż jakieś grupy translatorskiego przetłumaczą, co czasami trwa jednak kilka dni. Wstaję, oglądam. Przyjdzie wiosna i na tej samej zasadzie będę oglądał kolejny sezon «Better Call Saul». A i pewnie kilka innych przykładów bym mógł tutaj rzucić, ale to nie istotne, bo to oczywiście nie jest wszystko. No, druga sprawa to oryginalne seriale Netflixa, do których mam dostęp w dzień premiery, do całych seriali, spolszczonych. Dwa dni temu w piątek miała miejsce premiera Stranger Things. Nie wiem, czy piraci przetłumaczyli już chociażby pierwszy odcinek, bo wydaje mi się, że na chwilę obecną ja przynajmniej nie widziałem jeszcze napisów, no a ja już wczoraj skończyłem oglądać to na Netflixie. Oglądam też Narcos, Daredevila, Jessica Jones, będę oglądał Pani Shera, Luca Cage'a, Iron Fist, Defenders i pewnie jeszcze wiele innych. I jeśli ktoś ma na punkcie seriali, no to tylko dla tych kilku tytułów warto zapłacić te 13 zł miesięcznie i mieć do nich dostęp od razu, w dzień premiery, w wersji polskiej. Gdybym nadal palił papierosy, to wydawałbym na nie dwa razy więcej dziennie. A tutaj mam miesiąc nieograniczonego dostępu do... Ograniczonej, no ale nadal ogromnej i kapitalnej bazy filmów i seriali. A mówię o tym dlatego, że właśnie dzięki Netflixowi obejrzałem właśnie jedną z najlepszych rzeczy, jakie miałem przyjemność oglądać na małym ekranie. Serial Stranger Things. Jest to ośmioodcinkowa produkcja i zamknięta całość. Akcja rozgrywa się w małym miasteczku, niczym wyjętym z powieści Stephena Kinga. Na obrzeżach miasta, w środku lasu, zwanego przez głównych bohaterów Mroczną Puszczą, znajduje się tajemniczy ośrodek rządowy, który oczywiście działa pod przykrywką, a w rzeczywistości wojsko przeprowadza w nim eksperymenty. Pachnie sklepikiem od Kinga i dokładnie tak jest. Co więcej, dokładnie tak jak robił to sklepik, Naście lat temu testowano różne substancje na studentach, ochotnikach. I dokładnie tak jak Sklepik, to nasza serialowa organizacja ma w swoich rękach broń w postaci niezwykłej dziewczynki. I to nie są jedyne odwołania do Kinga. Mamy tutaj całą taką dziecięcą wiarę i magię dającą siłę. To oczywiście nie jest tylko Kingowy wymysł, ale King bardzo często korzystał z takich patentów. Mamy zagrożenie na skalę kosmiczną, ale wiara dziecka w to, że jakaś rzecz może dać mu siłę sprawia, że faktycznie tak jest. Choć z drugiej strony nie przekraczamy też w tym temacie pewnej granicy i mamy przykładowo scenę z procą, żywcem wyjętą z Stevena Stephena Kinga, tylko dodatkowo przerysowaną, bo nie rozgrywającą się w jakichś tam jaskiniach pod miastem, a w tym przypadku nasz potwór przeszedł już wiele I, i, i gdy na sam koniec dzieci startują do niego z procą, to jest wyraźnie przerysowane, ale finał ten, tej konfrontacji jest rewelacyjny i, i zupełnie nieprzerysowany. A tak fajnie poprowadzony, że w jednej chwili myślimy, że no, tutaj już twórcy przesadzili, a w kolejnej okazuje się, że wcale nie. A jeszcze w kolejnej twórcy zaczynają grać na zupełnie innych, cholernie smutnych akordach. No, ale za bardzo odpływam już na początku, więc wróćmy do tego, od czego powinienem zacząć. Akcja serialu rozgrywa się w latach 80. i to, jak kapitalnie przeniesiono tę epokę, to jest jakaś masakra. Od tej strony to jest magia. Jeśli lubicie takie książki jak To Stevena Kinga, Ciało, serca Atlantydów, Magiczne Lata, Gunis, Cudowne Lata, Super Eight i tego typu produkcje, to zakochacie się od pierwszej sceny. Mnie trochę przeraził fakt, że lata 80. stały się już tak magiczne, no bo ja żyłem i dorastałem w tym okresie. I, i mam wrażenie, jakby to było wczoraj. Ale też po tym serialu zrozumiałem, dlaczego akcje nowej ekranizacji to Stephena Kinga przesunięto, by uwspółcześnić segment z dorosłymi, a segment z dziećmi przeniesiono właśnie w lata 80. Z dzisiejszego punktu widzenia lata 80. są tak samo odległe i to jest tak samo magiczna kraina, jaką dla ludzi z pokolenia Kinga były lata 50. Tak czy inaczej, no pod tym kątem realizacja tego serialu stoi na najwyższym poziomie. To jest tak doskonale zrobione, że wsiąkamy i odpływamy od pierwszej sceny. Zresztą wizualnie ten serial jest kapitalny no nie tylko w tym aspekcie. Ta druga, fantastyczna strona serialu, którą odkrywamy w trakcie całej tej historii, no też rzuca na kolana, też wygląda kapitalnie. W dwóch zdaniach, bez spoilerów, o czym to w ogóle jest. Serial otwiera scena, w której widzimy, że w laboratorium coś poszło nie tak i doszło do jakiegoś wypadku i widzimy, że coś tam się uwolniło. Chwilę później poznajemy grupę głównych bohaterów, czterech chłopców, którzy kończą właśnie dziesięciogodzinną kampanię w Dungeons and Dragons w piwnicy jednego z nich, przerobionej na klub, chłopcy wracają do swoich domów na rowerach i jeden z nich znika w tajemniczych okolicznościach. Całe miasto zostaje postawione na nogi, rozpoczynają się poszukiwania, w których na własną rękę uczestniczą również ci trzej pozostali przyjaciele, którzy podczas tych poszukiwań odnajdują w Mrocznej Puszczy dziwną dziewczynkę. I to wszystko jest punktem wyjścia do tej opowieści. Nie wiemy, kim jest dziewczynka, nie wiemy, co uciekło z laboratorium, nie wiemy, czym jest tajemnicze przejście, które powstało w jednej z sal tego rządowego obiektu. W dalszej części serialu odkrywamy to krok po kroku, idąc zarówno główną ścieżką, jak i jej wieloma odnogami, śledząc retrospekcję, obserwując wydarzenia z różnych stron itd. I to jest doskonale zrobiona rzecz. I to jest tak zrobiona rzecz, że w tej chwili mógłbym tylko ściągnąć czapkę z głowy, gdybym ją miał na głowie. W tym serialu nie ma źle poprowadzonego wątku. Każdy element jest przemyślany i konsekwentnie prowadzony do finału. Nie ma wypełniaczy, nie ma spowolnień akcji. Stranger Things jest jak doskonale zaplanowany i doskonale zrealizowany film, pocięty na osiem części. Tutaj nie ma czegoś takiego, że w którymś momencie napięcie siada, a historia się rozwadnia, tylko po to, by zapełnić czymś osiem odcinków. Nie ma chwili, byśmy poczuli, że zwalniamy. Cały czas idziemy do przodu, po to, by wszystkie wątki, wszystkie elementy i wszystkie grupy bohaterów zazębiły się ze sobą w finale. I to jest tak doskonale zrealizowany finał tego serialu, że to ciężko nawet o nim mówić bez analizowania go krok po kroku, ale, ale uwierzcie mi na słowo: to się doskonale wszystko zazębia, zamyka i przeplata i przecina się na różnych płaszczyznach. W tym serialu nie ma też nietrafionych postaci. W głównej roli widzimy Winona Ryder. Ja od razu zaznaczę, że ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tej aktorki. Ale to, co pokazuje nam w tym serialu, to jest, to jest coś wspaniałego. I to samo mogę powiedzieć o każdej postaci. Tajemnicza dziewczynka, czyli jedenastka, klub frajerów, szef policji, starsi uczniowie. No kurde, tutaj nie ma postaci, która by odstawała na minus. I nie ma też zbędnej postaci. Nawet drugoplanowi bohaterowie, jak choćby nauczyciel fizyki, no, są rewelacyjni, no... Te, te kilka scen z tym nauczycielem są po prostu doskonałe I, i to jak on jest nam przedstawiony, no bo w pierwszej scenie widzimy takiego typowego Belfra, takiego gościa, do którego raczej nie poczujemy sympatii. Po chwili to się zmienia, a przy jego ostatniej scenie to ja się śmiałem w głos. No i jeszcze raz, klub frajerów, młodzi aktorzy, na których barkach leżał ciężar tej produkcji, no są doskonali, doskonali. Grają cholernie naturalnie, a do tego mają... Tak świetne dialogi, ich kłótnie, ich puenty w niektórych sytuacjach, naturalnie wplecione mnóstwo nawiązań popkulturowych w ich rozmowy. No chłopcy potrafią yy, składać zeznania na policji i płynnie przeplatać je kłótnią na temat Hobbita i Władcy Pierścieni. Nawiązania do horrorów z lat 80., do Gwiezdnych Wojen, do szeroko pojętej fantastyki, RPG, figurki, komiksy. No to wszystko jest tutaj naturalnie wplecione w dialogi i sytuacje. I jest to... Tak fajnie rozpisane, że to, to, to rozkłada na łopatki. Liczba wszelkich nawiązań, no nie tylko w tych dialogach, przekracza moje postrzeganie. Pewnie jak już emocje opadną, to powinienem odpalić sobie jakiś filmik z easter eggami. Bo chociaż ja mam fioła na tym punkcie i bardzo lubię wyszukiwać tego typu rzeczy i zwykle dostrzegam bardzo dużo, to domyślam się, że nie złapałem nawet połowy tego, co nam tutaj nawrzucano. Ten świat jest naszpikowany pop popkulturą lat 80., która zarówno krzyczy z ekranu, jest też naturalnie wpleciona w tę historię, ale też zgrabnie poukrywana. Po raz kolejny powtarzam się, zrobiono to doskonale. I podsumowując, powiem, że ja nie czekałem na ten serial. On zaskoczył mnie w ostatniej chwili. Ja wiedziałem, że coś takiego ma powstać. Choć wiedziałem o tym od niedawna, ale w pierwszej chwili nie wziąłem go na celownik, co jak się okazało było moim kolosalnym błędem i jeśli ktoś z słuchaczy postąpił podobnie, to mam nadzieję, że teraz naprowadziłem go na właściwą drogę. Gdzieś mi się tam obiło, nie wiem czy w jakiej zapowiedzi, artykule czy czyjejś wypowiedzi, jakieś durne porównanie do jednego ze starszych seriali, za którym ja nie przepadam, a że nawet nie obejrzałem wtedy trailera, to, no to odhaczyłem sobie tylko w głowie, że, że taki serial ma powstać i że kiedyś w wolnej chwili, jak będę miał czas, no to zobaczę z czym to się je, no, ale że się nie pali. Potem na Netflixie wyskoczyła mi reklama na samej górze i to już trochę bardziej mnie podkręciło, ale tak naprawdę wpadłem po uszy, gdy kilka dni temu YouTubeowy kanał serialowy Jakby Nie Patrzeć opublikował przedpremierową recenzję, w której pękali z zachwytów i w której dopiero po raz drugi w swojej historii wystawili maksymalną ocenę, co podkreśla, że oni nie szastają maksymalnymi ocenami na lewo i prawo. No i od tej chwili byłem tak nakręcony na ten serial, że w piątek od rana zasiadłem do oglądania, pomimo że w ten weekend odbywał się w Londynie Star Wars Celebration, przez który kilka razy musiałem przerywać oglądanie Stranger Things i który wybijał mnie z, z jednego magicznego świata w drugi magiczny świat, no ale ja chcę zaznaczyć, że nie wywindowałem tutaj poprzeczki i w sumie ciekaw jestem, czy tak dobre oceny, jakie zbiera ten serial, nie sprawią, że poprzeczka pójdzie za wysoko u przyszłych widzów, ale mnie się wydaje, że, że jakby wysoko nie poszła, to ten serial sprosta wyzwaniu. On ją przeskoczy. Jednocześnie też chciałbym zaznaczyć, że nie jestem zaślepiony klimatem. Ten klimat kupił mnie po całości, ale nie założył mi klapek na oczu. No bo często tak jest, że widzimy i czujemy, że nie wszystko do końca gra, ale klimat jest tak cudowny, że mimo wszystko zawyżamy ocenę. No nie w tym przypadku. W tym przypadku naprawdę jest najlepiej, jak tylko być może. I ja zazdroszczę ludziom, którzy z mają jeszcze przed sobą. Nawet nie wiecie, ile dobrego jeszcze przed wami. Choć niestety wszystko co dobre szybko się kończy i to przysłowie mogłoby być hasłem tego serialu, bo ten serial kończy się wyjątkowo szybko. Gdy skończyłem ostatni odcinek czułem się tak jak bardzo rzadko czuję się po skończeniu niektórych książek czy filmów. Wychodziłem do sklepu po baterie do dyktafonu no i zwykle na drogę zarzucam sobie jakieś audiobooka albo biorę książkę w rękę, bo ja zwykle czytam i oglądam kilka rzeczy równolegle. Ale to był ten rzadki przypadek, kiedy chciałem jeszcze trochę pobyć w swojej głowie z tymi bohaterami i nie zaczynać niczego nowego jeszcze przez jakiś czas. Jeszcze przez jakiś czas chciałem być w tym świecie i mieć tę historię y, dla siebie. Dodatkowo jako smaczek można zaznaczyć jeszcze, że ten serial to jest teoretycznie serial świąteczny. Akcja rozgrywa się w listopadzie, miesiąc przed świętami. Nie ma śniegu, ale wyraźnie dają nam do zrozumienia, że jest cholernie zimno. A dodatkowo dostajemy kilka elementów świątecznych, jak muzyka w sklepie, czy lampki choinkowe, które w pewnym momencie odgrywają kluczową rolę i jest ich naprawdę dużo. Ostatnia scena natomiast rozgrywa się miesiąc później. No i rozgrywa się w Wigilię. I wtedy jest już naprawdę świątecznie i zimowo. I pewnie warto obejrzeć to też zimą. Ale, ale to jest taki serial, który będzie grał zarówno zimą, jak i latem. Magia dzieciństwa no, bardziej kojarzy się z latem. I ja osobiście polecam obejrzeć to teraz. Ale jeśli ktoś lubi, tak jak nasz redakcyjny żarłok, no i trochę też tak jak ja, dopasować filmy do warunków panujących wokół, to zaznaczam, że grudzień będzie drugim odpowiednim wyborem polecie. Zresztą, kiedy byście tego nie oglądali, to będzie grało, bo tak naprawdę serial wyrwie was z waszej rzeczywistości, i wciągnie w swoją na taką skalę, że po kilku minutach zapomnicie, czy na zewnątrz jest zamieć śnieżna, wiosenna burza i jesienna szarość, czy letni skwar. Na Facebooku napisałem, że żałuję, że to nie jest ekranizacja Stephena Kinga, bo w takim wypadku to byłaby filmowa wersja najlepszej książki Kinga. Oczywiście takiej, która garściami czerpie. To, co w kingu najlepsze, i to, co w kingu już było, i, i to, co w kingu charakterystyczne, ale bierze tylko to, co dobre, i miesza to tak jak trzeba. Ja jestem zachwycony, i gdyby nie było to jeszcze jasne, bo ja rzadko daję oceny liczbowe, to jest 10 na 10. Do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się ciepło. Cześć!